Kostki naszego Pana Otworzymy z Ewangelii Jana Drugi rozdział Może to miejsce jest często Przytaczane Przy okazji jakiś może wesel Ale jakoś tak Pan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 A Tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie galilejskiej i objawił chwałę swoją i, uwierzył, i uwierzyli weń uczniowie Jego. Potem udał się do Kafarną wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi i tam pozostali kilka dni. Potem. Trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej. Prawdopodobnie ten trzeci dzień odnosi się do pobytu Pana Jezusa w Galilei. I akurat było tam wesele w tej miejscowości. Ta Galilea, y, ta Kana prawdopodobnie była dość blisko Kafarnaum. Dokładnie nie mamy wyjaśnione gdzie to było, ale y, prawdopodobnie niedaleko właśnie Kafarnaum. I właśnie zaproszono pana Jezusa wraz z uczniami. Jego na to wesele. Często właśnie nawet przy okazji ślubów rozważa się to miejsce i jest takie pytanie czy my zapraszamy Pana Jezusa do naszych rodzin? A jeśli go zaprosimy, to jakie miejsce on ma w naszych domach? Czy właśnie jest tą osobą, która, którą pytamy o nasze przewodnictwo? o tym właśnie, że On kieruje tym naszym domem. A jeśli się zdarzy jakiś problem w naszej rodzinie, czy my właśnie dajemy miejsce Jemu na to, aby On pomógł nam rozwiązać ten problem? Czy nie jest tak, że często właśnie różnymi naszymi sposobami borykamy się z pewnymi trudnościami, a tak mało o to pytamy Pana Jezusa. Była tam Matka Jezusa. Tutaj w tych słowach jeszcze raz możemy zobaczyć to, że tu nie jest napisane, że była Matka Boża albo coś w tym rodzaju, ale po prostu była Matka Jezusa. Tak jak to Słowo Boże od samego początku widzi tą niewiastę, która była normalnym człowiekiem i miała tą służbę do wypełnienia I nigdzie Słowo Boże nie pokazuje nam, aby była kimś więcej niż tylko człowiekiem. Miała takie odczucia jak każdy inny człowiek. Chociaż była tą wybraną, ponieważ usłuchała głosu Bożego. I poszła za tym głosem, aby wypełnić wolę Bożą. Możemy się zapytać, jak my taki głos chcemy słyszeć, chcemy za nim iść. Chcemy się pytać Pana, czy to właśnie jest właściwy głos i za nim podążać na ile chcemy rozpoznawać ten głos żeby on przemawiał do naszych sumień, do naszych serc czy ten głos jest właśnie czymś ważnym w naszym życiu chrześcijańskim czy też próbujemy w jakikolwiek sposób go zagłuszyć zająć się innymi sprawami albo może w ogóle Go nie słuchamy, nie bierzemy Słowa Bożego do ręki, nie rozmyślamy nad Nim, to jak my mamy usłyszeć wtedy głos Boży, głos Pana Jezusa, jeśli może ignorujemy codzienne czytanie Słowa Bożego i nad Nim nie zastanawiamy się w ogóle. A właśnie... To Słowo Boże, które pozostawione jest nam poprzez tą Biblię, jest tym głosem Bożym, którym powinniśmy starać się codziennie rozpoznawać wolę Bożą. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. Może dzisiaj czasami jest pytanie w naszym sercu, czy jeśli ktoś nas zaprosi na wesele, czy mamy tam pójść, czy mamy nie pójść. Nie można jednoznacznie na takie pytania odpowiedzieć. Każdy w swoim sercu musi nad tym rozmyśleć, a i też z pomocą może Słowa Bożego nad tym się zastanowić.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 I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Z tego tekstu wynika, że Matka Jezusa w jakiś sposób już odczuwała to, że Jezus może pomóc Tej młodej parze, aby nie, do, nie doznali zawstydzenia, że brakuje wina. Z drugiej strony obraz tego wina obrazuje nam radość w Duchu Świętym, i to pokazuje, że Ten świat nie ma tej radości Ducha Świętego i nie są zbawieni. I Pan Jezus może tylko przynieść im tą radość. Może być to właśnie, właśnie takie odniesienie duchowe. My może często Trzymamy się tych słów tak kurczowo, że chodzi tylko o to wino, ale Słowo Boże często jest w taki sposób pisane, tak jak dzisiaj mogliśmy już rozmyślać częściowo nad obrazami Izaaka czy Józefa. Możemy brać to tylko jako historię, ale Bóg się ani nie myli, ani nie na próżno, tak pisze Słowo Tylko właśnie w taki sposób, aby pokazać głębokie duchowe prawdy. I tu właśnie możemy też właśnie widzieć, że ten świat nie ma Ducha Świętego. Nie ma tej pociechy, którą mają wierzący, kiedy uwierzą, kiedy są nowo zrodzeni kiedy mają Ducha Świętego i nikt nie jest w stanie tej radości im zabrać. Akurat tak się stało, że byliśmy nie tak dawno na weselu u brata naszego, u syna naszego, brat, Synże, brat żenił syna. O. I siedzieliśmy w odosobnieniu przy stole, z którym nikt nie wychodził na tańce. Nawet się zdarzyło, że ktoś podszedł i się zapytał, dlaczego? Dlaczego nam nie wolno? Dla nich było może czymś to nienormalnym. I próbowali nas żałować, ale nie widziałem, żeby ktoś z nas się smucił z tego powodu lub jak, jakiekolwiek miał na ten temat rozmyślania, że czegoś tam nam w ten sposób brakuje a raczej można było patrzeć z pewnym pożałowaniem, że my mieliśmy radość, której nikt nie był w stanie wyśledzić nikt nie był w stanie w nią zajrzeć że mamy Pana Jezusa i ta radość nam wystarcza W naszych sercach i nie potrzebujemy innych radości doczesnych. My wiemy, że te radości zawsze są krótkotrwałe. Kiedy świat oferuje młodym radość, to jest ona właśnie bardzo krótkotrwała. A później już nie mają nic do zaoferowania, gdy zmarnowali swoje życie, na jakieś tam uciechy. Tak samo możemy to oglądać w synu marnotrawnym. On też nie widział radości u ojca. Było mu tam ciasno. Czuł się może niewygodnie. Może był w jakiś sposób strofowany. I kiedy poczuł, że jakiś wiek czy czas przyszedł na to, że może się uwolnić, Porzucił dom swojego ojca, myśląc, że w tym świecie to ta wolność i ta radość przyniesie mu jakieś zadowolenie. Ale to było bardzo krótkie, widzimy. I z pożałowaniem wrócił do swojego ojca. Bo wiedział, że tylko tam może zaznać spokoju, radości, I właśnie to uczynił. I rzeczywiście przeżywał radość, gdyż ojciec przyjął go z weselem. Kazał zabić to tuczne ciele i radowali się. I tak możemy widzieć, że w domu naszego ojca... Ta radość będzie nieprzerwana, bo tam nawet dalej nie czytamy, że to ta radość tam się w jakiś sposób skończyła, ale radowali się. Rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie, nie nadeszła godzina moja. Pan Jezus tutaj znowu zwraca się do swojej matki w sposób sceptyczny taki. Można powiedzieć tego słowa niewiasto to tak jakby użyć dzisiaj pani czy coś w tym rodzaju Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Pan Jezus może jeszcze nie chciał odkrywać swojej chwały, swojego, swojej boskości, ale kiedy Rozmyślam nad tym właśnie, że ci ludzie mają jakiś brak. Postanowił go wypełnić. I czytamy w szóstym wierszu. Było tam sześć stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczący w sobie po dwa lub trzy wiadra wody. Pan Jezus kazał napełnić te stągwie wodą. Może też nam to wskazywać, że wcześniej ludzie próbowali się oczyszczać tą wodą. My możemy to odczuć, że to było tylko rytualne oczyszczenie można powiedzieć takie na pokaz ale te serca ciągle nie były oczyszczone nie były oczyszczone od brudów grzechu może właśnie były tylko tak zewnętrznie obmyte i na tym koniec a nawet W słowach możemy czytać, że a w sercu było pełno upiestwa, zdrady, zazdrości i tak dalej. Po prostu te serca nie były oczyszczone. Ale kiedy Pan Jezus oczyszcza nasze serca przelaną krwią na Golgocie, to one całkowicie są oczyszczone. Po Ta wina zostaje zmazana i nie może być za to samo przewinienie wykonywana dwa razy kara i kiedy uznamy właśnie tą ofiarę doskonałą za nasze grzechy to jest napisane ona została zrobiona raz na zawsze aby dokonać oczyszczenia tych, którzy Do Niego przystępują. I możemy wtedy mieć tą wieczną radość. I że już nikt tej radości nie jest w stanie zmącić. Życzę im Jezus, napełnijcie z twie wodą i napełnili je aż po brzegi. Tutaj widzimy, że ten cud jest taki niepodważalny, że Pan Jezus swoimi rękami nic nie wykonywał. Ci ludzie Na pewno nie mieli żadnej mocy, ani nic takiego. Zresztą byli w jakiś sposób zaciekawieni, co z tego wyjdzie. Dlatego nalali wody po same brzegi. Pan Jezus nawet nie był w stanie nic do tego dolać, czy cokolwiek, ponieważ te skągie były wypełnione po brzegi samą wodą. W ósmym wierszu czytamy Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela I to możemy wywnioskować, że stało to się w gnieniu oka Że ta woda zamieniła się w wino A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem A nie wiedział skąd jest Lecz służy słudzy, którzy zaczerpnęli wody wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podbiją, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej pory. Tak, ludzie właśnie czynią z reguły, odwrotnie ale gdy Pan uczyni radość w człowieku to ta radość jest trwała ta radość jest do samego końca tej radości nie jest w stanie zasmucić nic nawet może jakieś dolegliwości które w starszym wieku to nasze ciała dotykają czy nawet może jakieś inne doświadczenia, które nas dotykają, nie są w stanie tej radości zabrać. Bo kiedy szczerze oddamy się Panu Jezusowi, to On przewyższa wszystko, cokolwiek nas dotyka. Możemy to oglądać właśnie u Joba, kiedy Jemu można powiedzieć, wszelka radość ziemska została zabrana. Nie miał nikogo bliskiego, nie miał rodziny, nawet własna żona obróciła się przeciwko niemu. Przyjaciele zamiast go pocieszać, to praktycznie z niego się naigrywali i mówili, gdyby ten nie był grzesznikiem, to nie przyszłoby to na niego. I próbowali mu dowieść winy ale nikt nie był w stanie tego uczynić. Lecz jednak widzimy, że jego wiara i niewinność wobec Boga nie zostały zakłócone. I to właśnie przezwyciężyło wszelkie jego trudności, jakich wtedy doznał. Chociaż poprzez to oglądamy, że bliżej poznał Boga i powiedział, że przedtem znałem Cię ze słyszenia, lecz teraz oglądał Go tak jakby twarzą w twarz. I może czasami nas Dotykają jakieś doświadczenia. Ale one zawsze są ku naszemu dobru. Ku bliższemu poznaniu Boga. I to jest również naszą radością. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Z pewnością oni wcześniej już wierzyli w Pana Jezusa, dlatego w ogóle za Nim poszli. Nikt nad tym nie rozmyślał, nigdzie nie czytamy, kiedy powołał Pan Jezus uczniów z tej łodzi czy, czy gdziekolwiek że oni w jakiś sposób rozmyślali nad tym, czy im się to opłaci, czy nie opłaci, czy co z tego wyniknie. Oni z wiarą poszli za Mesjaszem. Ale ta rzecz, która tu się stała jeszcze bardziej utwierdziła ich, że mają do czynienia z żywym Bogiem to w szczególny sposób oni oglądali to zdarzenie, które się dokonało na ich oczach i mogli zrozumieć, że tylko takiego czegoś może Bóg dokonać. Że żadna ludzka ręka nie byłaby w stanie tego dokonać. Potem udał się do Kafarna, wraz z matką swoją i braćmi, i uczniami swoimi. I tam pozostali kilka dni. Pozostali tam kilka dni. Może na modlitwie, może Pan Jezus im wykładał Różne sprawy z Pisma Świętego Może im wskazywał na to Po co przyszedł tutaj w ogóle Ale chcielibyśmy z tego krótkiego urywku Przede wszystkim zapamiętać jedno Że prawdziwą radością dla nas Jest tylko Pan Jezus I Jego Słowo I właśnie ten duch, który go nam dał do naszych serc, jest tą prawdziwą radością. Niech to krótkie słowo będzie nam ku pokrzepieniu naszych serc. myśli dodam, aby ten temat przeczytanego odcinku troszkę wygłębić. Hmm. Czytaliśmy o tym, że tam było to wesele i sam tego nigdy tak za bardzo nie zauważyłem, aż kiedyś pewien brat też na ten temat wykład mówił, że tam pisze, wesele w Galilejskiej była tam Matka Jezusa, pisze. A drugi wiersz, bardzo ważne jest zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na tę wesele. Zaproszono też Jezusa. Brzmi to na pierwszy rzut o Kamilę, że Pan Jezus tam był, ale tak rzeczywiście to widzimy, że Pan Jezus nie grał tam głównej roli w tym weselu. Wiemy, rozumiemy, oczywiście chodziło o młodą parę Ale mimo wszystko, kiedy się dzisiaj wierzący pobierają To jest to coś pięknego, jak Pan Jezus i na tym weselu gra główną rolę Że On ma te pierwsze miejsce Jako ta trzecia osoba w tym związku która chce w życiu każdego wierzącego i też w życiu tego małżeństwa między dwoma wierzącymi być Panem, który nas prowadzi. A tutaj zaproszono też Jezusa. Paweł mówił o tym weselu, na którym też ja byłem z żoną zaproszony. Także ten stół Które mieliśmy, rzeczywiście był tak, jakby mógł powiedzieć, że też byliśmy zaproszeni. Młoda para była przy pierwszym stoliku, my przy siódmym, całkiem po drugiej stronie, rozumiecie? I tak musimy sobie wyobrażać, że Pan Jezus nie był tam gdzieś, że się Go widziało, oglądało, że On był ważny, tylko On tam też gdzieś był. No zaproszono Go. Nie wiemy z jakiego powodu, czy to w jakiś sposób od strony Maryi była jakaś dalsza rodzina, przy znajomi czy, czy, ale zwyczaje takie były że w tamtych czasach wesela były bardzo duże dużo było ludzi na pewno więcej jak, jak jest to dzisiaj wchodzący. a jednak Bóg tą okazję chciał wykorzystać żeby chwałę Pana pokazać Żeby Pan Jezus na końcu tej opowieści miał te pierwsze miejsce. Żeby spojrzenie było na Niego skierowane. Druga myśl, też kosztowna, W zasadzie nic tu o tym nie czytamy, żeby ci goście, którzy też byli na tym weselu, zauważyli ten cud. Ci cudzy, owszem, oni byli żywymi świadkami tego, posami, jak Paweł powiedział, dopełnili te naczynia aż pod brzeg z wodą, a nagle jak to przynieśli tamtemu do spróbowania, to było to wino. Oni byli świadkami tego cudu, a uczniowie Pana Jezusa też uczestnili w tym, dowiedzieli się o tym. I Właściwie reakcja jest taka, że ci, na których to miało bezpośredni wpływ, to czytamy właśnie w tym 11 wierszu, takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Bezpośrednio Jego uczniowie, którzy przecież, myślę, że już w Niego wierzyli. To nie chodzi o to, że dopiero wtedy uwierzyli w Niego. Przeczytajmy pierwszy rozdział, gdzie czytamy i o Piotrze, i o Andrzeju, i o tych innych uczniach. Oni wierzyli w Chrystusa, bo słyszeli Jego Słowo, widzieli Go, wierzyli w Niego. Ale to jakby chodzi tu o to, że oni zostali potwierdzeni w tym przez ten cud. Oni w Niego uwierzyli, to wzmocniło jakby ich wiarę. My w tym też widzimy łaskę Pana Jezusa i Boga do nas, że On przy pomocy tego cudu potwierdził to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Gdzie indziej się czyta, że Żydzi żądają znaku. A Bóg w swojej łasce tu uczniom pokazał to przez taki właśnie znak, że to Jezus Chrystus jest Jego Synem. My dzięki Słowa Bożego możemy o tym wszystkim przeczytać, ale wiemy, że my Pana Jezusa tak cieleśnie tu na ziemi już nie widzimy i Go tak w ten sposób, jak Jego uczniowie nie znamy. Znamy Go jednak z Ewangelii, znamy Go ze Słowa Bożego i po prostu wierzymy w Niego. Pan Jezus dzisiaj nie przychodzi do nas i czyni jakiś cud, Żebyśmy coś cudownego widzieli i powiedzieli, no teraz dopiero mogę w Niego wierzyć. Nasza wiara polega na Słowie Bożym. Na tym, co też i u uczni doprowadziło do wiary. I też widzimy, jak Maria najpierw chciała zachęcić Pana Jezusa, żeby coś uczynił. I Paweł to też już powiedział, ale chcę to powtórzyć. Odpowiedź Pana była, że Jego godzina jeszcze nie nadeszła. Tak, Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Ta godzina Pana była Mu przeznaczona przez Jego Ojca. Pan Jezus zawsze, czytamy to też i W 4.34 Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał I dokonać jego dzieła Czyli Boga i Ojca I Pan Jezus czekał na tą godzinę Na tą właściwą chwilę, kiedy On ten cud miał wykonać W tym sensie Pan Jezus musiał taką odpowiedź Maryi dać To nie oznaczało, że On w jakikolwiek sposób jako ten cielesny Syn Maryi ją pogardził, że On jak, w jakikolwiek sposób swoją Matkę źle potraktował. On jej po prostu pokazał, gdzie jest jej miejsce. My możemy to też w jakiś sposób zastosować na nas i na nasze życie. Jak, I to szczególnie jak też nastąpią u nas jakieś problemy. Widzimy jakiś problem, no to szybko zdarza nam się, ja też taki jestem, że już widzimy jakieś rozwiązanie. I myślimy, no Panie, modlę się do Ciebie, pomóż w ten i ten sposób. No tu jest problem, rozwiąż to. Ja Ci powiem, zrób to. I jeśli w taki sposób się modlimy, to właśnie raczej musimy się spodziewać, że Pan nie spełni tej modlitwy. A dlaczego nie? Bo Pan ma i swój czas i swój sposób, w jaki nam chce pomóc. I to też nie oznacza, że On nas nie miłuje. Też nie oznacza, że On nie dotrzymuje swojego słowa. Mówimy, że Pan spełni nam wszelkie modlitwy, że Bóg spełni nam wszelkie modlitwy, które w imieniu Pana się modlimy do Niego i to jest ważne to podkreślić w imieniu Pana, czyli zgodne z, myśl z myślami Pana i tutaj jest to, uważam osobiście, dobry zwyczaj przedstawić Bogu te nasze problemy ale nie robić mu przepisy w jaki sposób nam ma pomóc, po prostu powiedzieć jest problem widzimy to na przykład w Ewangelii Jana w 11 rozdziale gdzie Łazarz był chory. I tam właśnie w trzecim wierszu czytamy, Ewangeliana na 11,3, siostry posłali do niego, siostry Łazarza, do Pana, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Nie jest to piękne? One miały duchowe zrozumienie, Maryja i Marta. One mówiły po prostu, aż brat jest chory i przyszli z tym do Pana. Mogłyby przecież mu wysłać wiadomość, chodź szybko, uzdrów go. Oczywiście to się za tym kryło. One oczekiwały, że Pan pomoże, żeby Łazarz znów był zdrowy. Ale po prostu przedstawiły Panu problem. A Pan czekał, aż Łazarz umarł i uczynił coś o wiele większego bo taka była wola Boża. Zmartwychwst, budzić Łazarza. Owszem, jak my jesteśmy w tych problemach, to jest nam ciężko. I, I może się pytamy, Panie, dlaczego Ty jeszcze mi nie pomogłeś? Dlaczego mi się tak dzieje? Ale jednak Słowo Boże nam zapewnia, że Pan nas nie będzie próbował ob, albo obciążał więcej niż my jesteśmy w stanie unieść. Tutaj chciejmy się zachęcać nawzajem, po prostu trzymać się tego, co Słowo Boże nam mówi. Przyjść z tym problemem do Pana, oddać Mu to i to u Niego zostawić. To nie jest łatwe, bo my wszyscy jednak, jak taki Jakub ze Starego Testamentu, Modlimy się do Boga, ale już w kieszeni mamy nasz plan B, nasze własne rozwiązanie. No jeśli Bóg nie pomoże, to ja sobie jeszcze coś tam wymyślę, no nie? Jeszcze po, powiedzmy Ezaf, jak się miał z nim spotkać, to już sobie tam wymyślił, jak te swoje wozy podzielić, żeby może jeszcze swoją ulubioną Rachelą uciec, a Lea no, mogłaby już tam być... Pierwsza to dawna na straty i tak dalej. Już sobie to podzielić można. o Wszystko sobie fajnie wymyślił. Po ludzku, no nie? A nic mu się nie stało. Bo Bóg był nad wszystkim i kierował i serce Ezabą. Ale był to ciężki czas dla Jakuba. Bał się, co się, co będzie. I nie miał na to odpowiedzi. Także miejmy po prostu więcej zaufania w to, co Słowo Boże napisało, co jest napisane, co Bóg przez Ducha Świętego nam podał. Czytamy to, jest napisane i Bóg się trzyma swojego Słowa, On dotrzyma obietnicę. Tylko my zachęcajmy się więcej nawzajem po prostu Mu ufać. To jest to najtrudniejsze każdy z nas ma ten problem to nie jest tak jakbym tu stał i wam to głosił a ja zawsze Bogu ufam i wszystkie problemy to tam zaraz oddaję Bogu, nie ma sprawy że on to jakoś zrobi, nie, też się ma oczywiście, ale mimo wszystko nie nasze uczucia mają nas opanować i nie mamy żyć w strachu co to będzie, tylko ufać Bogu że On pomoże tak ten czas Pana też jeszcze tu nie przyszedł ale wnet Pan zaczął działać Jeszcze może jedną rzecz. Ten trzeci wiersz mówi, gdy zabrakło wina. Haniebna sytuacja, prawda? Ja jeszcze takiego wesela nie spotkałem, żeby czegoś zabrakło. Ani napojów, ani jedzenia. Zawsze było wszystkiego tak obficie. No. Przecież to było porządnie zaplanowane. Wiedzieli, ile gości będą, ile to trzeba zamówić, żeby jeszcze zostało na końcu wesela. A tu odwrotna sytuacja. Zabrakło wina wino jako ten znak, ten symbol radości też już czytaliśmy właśnie o tych e, sześć stągwi i uważajmy, że dopiero Pan Jezus mówi w siódmym wierszu napełnijcie je wodą to znaczy one tam były, ale były puste to jest ważna myśl Pan kazał je napełnić wodą Wodo jest obrazem na Słowo Boże. I one tam były, Paweł o tym mówi, o tej formie zewnętrznej. One tam były, tak jak Żydzi mieli tą religijną formę zakonu, ale w sercach Słowa Bożego nie mieli. Tak? I tak i dzisiaj może być wśród nas, jak my tylko mamy religijną formę, ale Słowa Bożego nie czytamy, nie odżywiamy się tym duchowo. Tak. to też nie mamy radości to też zabraknie nam wina i tak tutaj było po prostu człowiek religijny, który ma tylko formę religijną, on prawdziwej radości w swoim życiu nie ma też mu zabraknie wina a dopiero Pan Jezus tutaj przez to, że pokazał prowadzić trzeba Słowo Boże które ma na pierwszym miejscu działanie oczyszczające bo to przecież te stągwie tam stały żeby sobie goście mogły stopy umyć żeby, się, oczyścić, żeby się mogli oczyścić i takie jest działanie Słowa Bożego Ono nas oczyszcza od, oczywiście przez to, że wierzymy w Chrystusa zostaliśmy oczyszczeni przez Jego świętą krew z naszych grzechów ale też i w naszym życiu codziennym Słowo Boże działa na naszych sercach oczyszcza nas kiedy zgrzeszyliśmy i wyznajemy to. To jest wszystko też i działanie Słowa Bożego. A wynik tego wszystkiego to jest radość. Z, tego, z tej wody stało się wino. Pan Jezus przyprowadził radość i to taka była radość, że to było najlepsze wino na świecie. Bo ten właśnie Ten gospodarz wesela, jak tu pisze, rzekł potem w X wierszu Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A Tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. I to jest też piękny obraz na to, co Bóg z nami uczyni. Mówię w formie przyszłościowej, bo my już dzisiaj na tej ziemi, będąc w naszym grzesznym ciele, w naszym słabym ciele, w umierającym ciele, gdzie żyjemy na tej nędznej ziemi i mamy różne trudy, trudy i kłopoty, to już tu potrafimy się cieszyć, radować z Pana. Ale ta prawdziwa, wieczna radość dopiero na nas czeka, gdzie otrzymamy nowe ciało, gdzie będziemy u Pana, Jego wiecznie oglądać. Tak i tu Pan zachował Te najlepsze wino na koniec Ta największa radość Dopiero co nas czeka Nie jest to kosztowne I tym też chciejmy się Zachęcać Aby Panu więcej ufać Aby Go naśladować I żyć ku Jego chwały Tu na tej ziemi A wiemy, że Pan dla nas To najlepsze jeszcze zachował Jemu niech będzie za to chwała Chciałam jeszcze jedną rzecz co do uczniów powiedzieć. Możemy podejrzewać, że Natanael był razem z uczniami wtedy w tej kani galilejskiej, bo jest napisane, uczniowie byli z nim, bo wcześniej w tym drugim rozdziale, w pierwszym rozdziale jest o tym napisane, że najpierw mówi Natanael, czy z Nazaretu może być coś dobrego. Do Filipa tak się odzywa, a Filip mówi do niego: Pójdź i zobacz. I kiedy jeszcze Natanael szedł do Pana Jezusa, to Pan Jezus mówi o nim, że to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. To czytamy w ostatnich wierszach pierwszego rozdziału tej Ewangelii. I możemy zauważyć tego ucznia, który najpierw był sceptycznie ustosunkowany do Pana Jezusa, nie myślał, że że właśnie z Galilei, że z tego miejsca, gdzie właściwie było wiele bałuchwalstwa, może być coś dobrego, że może być jakiś prorok, że może ktoś być, kto, kto może być, być będzie, będzie posłany od Boga. Oczywiście Pan Jezus urodził się w Betlejemie, tam, gdzie miał się urodzić, gdzie mówiły proroctwa, ale jednak wychował się w Nazarecie. I y, nie, ma, nie ma, może być, jakby... Y, Miejsce naszego przebywania nie ma takiego wielkiego znaczenia, jak to, kim naprawdę my jesteśmy. Kim nas Bóg uczyni. I tutaj w tym urywku Słowa Bożego, ja już nie chcę nic tutaj dopowiadać, ja chciałbym tak, tak tylko myśl właśnie o tym, o tych uczniach i o tym jednym uczniu zauważyć, że On, widząc ten cud, który Pan Jezus powiedział też i w 51 wierszu, yy, nie, w 50 wierszu pierwszego rozdziału uj, ujrzysz większe rzeczy niż to. Że Pan Jezus mówi do Natanaela, że większe rzeczy ujrzysz niż to. On, Pan Jezus mówił mu o przyszłych rzeczach, ale też nie mówił mu o tym cudzie, które tutaj jest, że Pan Jezus po prostu z niczego zrobi coś. Że yy, Pan Jezus nie, niczego przecież widzimy nie robił. Zresztą w Ewangelii Jana Żadnym sposobem nie dotyka ani do uzdrowienia Łazarza, co Emanuel wspominał, ani na przykład nie dotyka oczu, tylko pomazuje je. Znaczy się nie ingeruje w sposób po prostu taki jakby, jakby lekarz. On mówi słowo... I słowo się spełnia Jest to zadziwiające, że to czyni Po prostu jakby z daleka wszystko I tutaj też każe napełnić Każe zaczerpnąć I od razu jest winem I to jest rzecz, która dzieje się W życiu człowieka wierzącego Jest to Zmiana natychmiastowa I to powinno w nas yy, Też działać Powinniśmy się zmieniać Ciągle się zmieniać Wino czym starsze, tym smaczniejsze. I powinno to też po prostu i w nas być, że czym dłużej chodzimy z Panem, tym po prostu żeśmy powinni być więcej smakować. Tutaj jeszcze jedna uwaga dotycząca tego jak w praktyce odpowiadać na zaproszenia ludzi którzy nas gdzieś zapraszają do tego odnosi się też pierwszy list do koryntian 10 rozdział i tutaj jest wyraźnie powiedziane od 25 wiersza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 kładzie nacisk na to, że prawa Chrystusa są na pierwszym miejscu, czyli jeżeli jest ujawnione, że jest to poświęcone demonom, poświęcone bożkom, poświęcone czemuś po prostu przeciwnemu Chrystusowi, to wtedy mamy się od tego wstrzymać. Ale jeżeli to ma po prostu taki, taką podstawę, Że to jest nasz znajomy, członek rodziny, i nie ma tutaj jakichś takich elementów atakujących Pana Jezusa, to jest zostawione do naszej decyzji. Jeśli chcecie iść, idźcie. Jeżeli chcecie mieć podtrzymaną tutaj relację z tymi ludźmi. Ale jeżeli jest to na przykład yy, wiąże się z wejściem do jakiejś świątyni, gdzie się czci diabła, albo tego typu jakieś elementy to albo powinniśmy taką uroczystość podzielić na część związaną tylko z relacjami rodzinnymi i na część, w której nie będziemy brali udziału. Tak jak to wierzący w praktyce robią, że owszem siedzą przy stole, ale w tańcach i tego typu rzeczach, upijaniu się nie biorą udziału, albo nie biorą udziału w mszy katolickiej, albo jakiejś hinduistycznej, jak to są wierzący z jakichś innych regionów po prostu biorą udział tylko w części rodzinnej i to trzeba właśnie stawiać sobie pytanie czy Pan Jezus chce mnie w tym miejscu i w takiej roli widzieć i tutaj też do tego nawiązując jest wyraźnie powiedziane jeśli chodzi o Jana drugi rozdział że to jest drugi i trzeci wiersz zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów A gdy zabrakło wina, Matka Jezusa powiedziała do Niego, nie mają wina. Oni nie mają wina. Wyraźnie, bo czasami ten fragment jest używany w Polsce pijackiej jako argument, że nawet sam Pan Jezus się upijał. Wiemy, że Pan Jezus nie miał nic przeciwko spożywaniu wina, bo jest powiedziane, że Syn Człowieczy przyszedł, je i pije Mówią żarło kto i pijak, przyjaciel grzeszników. Ale tutaj wyraźnie jest pokazane, że yy, świadectwo Marii, oni nie mają wina. Zabrakło wina na imprezie, ale to był ich problem, bo akurat ten stolik z uczniami i z Panem Jezusem tak jakby w ogóle nawet nie dostrzegł tego, że nagle zabrakło wina. Oni mogli albo mieć te stągwie cały czas na stole, i nie zauważyć, że znikają, no bo nie nadużywali go, może gdzieś tam do posiłku trochę spożyli i po prostu nie wiedzieli, że zabrakło go na całej imprezie. Więc tutaj tak samo z nami, że my mamy zupełnie inne zachowania na tego typu imprezach i to nie jest coś, co możemy się nauczyć, wyuczyć, Lecz to jest coś, co mamy właśnie brać z tego, jak się Pan Jezus zachowywał i jak Słowo Boże nas poucza, że my nie jesteśmy z tego świata, my nie jesteśmy stąd i ta różnica będzie widoczna, jeśli będziemy żyć według prowadzenia Ducha Świętego. Ja jestem radość płoniem. 121. Звучить so